Uwielbienie w Kościele jest jakby podstawą funkcjonowania w ogóle wspólnoty. To jest y, troszkę, troszkę tak, że ludzie myślą że głoszenie słowa jest najważniejsze. Ja uważam, że tak nie jest, że e, gdybyśmy mieli... Że tak, nie można tego porównywać, bo, bo, bo to nie są rzeczy do porównywania. Natomiast y, uwielbienie jest czymś, co e, jest dane Bogu. Wszelkie inne rzeczy są dane nam. Nasze spotkania, w ogóle spotkania Kościoła, one mają jakby dwa człony. Jeden człon to jest to, co my dajemy Bogu, a drugi człon to jest to, co Bóg daje nam. I jedyną rzeczą, którą Ty możesz dać Bogu, to jest uwielbienie. Uwielbienie jest dla Boga, nie dla człowieka. Uwielbienie nie jest dla człowieka. Wszystko inne jest dla człowieka. Głoszenie słowa, usługi, wyrzucanie demonów, uzdrawianie chorych, wszelka korekta, pocieszenie, podniesienie każda rzecz jest dla człowieka. Zauważcie, my to my się budujemy tym. My jesteśmy tym zbudowani. Duch Święty przychodzi i On nas buduje. Przez nas lub bezpośrednio, yy, i on, bo on buduje nas, ale uwielbienie nie jest dla nas. I dlatego jeżeli my zbudujemy prawidłowe uwielbienie, a ono najpierw musi powstać w naszych sercach, w nas musi powstać prawidłowe uwielbienie I zaczniemy je uwalniać w naszych, na naszych spotkaniach, nieważne czy dużych, czy małych i nieważne, czym dysponujemy, to my zaczniemy robić coś, od czego Bóg chce w ogóle, żeby zacząć. Wiecie, jest napisane w liście do Rzymian, ja nawet nie musicie sobie tego notać, ale jak chcecie, to sobie na początku listu do Rzymian jest taki tekst, kiedy ta spirala zła, tak, ta teologiczna spirala zła się zatrzyma, e, Jest napisany tak. <trymne> <trymne> <trymne> dlatego, że poznawszy, pierwszy rozdział 21 werset, dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga. To jest to. Poznawszy Bo Boga, nie uwielbili go jako Boga. Uwielbienie Boga, zarówno w spotkaniach wspólnotowych, jak w naszej komorze, czy też w życiu osobistym, ono jest podstawą w ogóle wyjścia do dalszej relacji. Żebyś Ty mógł z Bogiem e, mieć głęboką, intymną relację, Ty musisz znaleźć miejsce, w którym Ty jesteś. Ty nie. Ty nie patrz. Ty nie, ty nie jesteś równy Bogu. Pomimo tego, że On jest w Tobie, to Ty nie jesteś równy Bogu. Ty jesteś zawsze pod Jego stopami. Co w ogóle nie zmienia postaci rzeczy, że, mam, że mamy wybudowaną silną tożsamość zjednoczenia z Bogiem. Krótko powiedziawszy, jesteśmy małymi Chrystusami. Ale nasze podejście do Boga musi być podejściem uwielbienia. Bóg to nie jest koleś. To nie koleś. Rozumiesz? Ty podczas relacji z Nim możesz robić rzeczy różne. Możesz z Nim mieć piękną relację. On Cię będzie łaskotał. Ludzie mówią, czemu się śmiejesz na spotkaniu? Ja mówię, bo Bóg miał łaskocze. I się śmieję. Jak do niej mówi poważnie, to jestem poważny. Jak nie łaskocze, to się śmieje. Wiesz o co chodzi? Ja czasami mówię do swoich dzieci poważnie, czasem ich łaskoczę. Jak ich łaskoczę, śmieją? się śmieją. Bo dlatego relacje mamy. Ja ich łaskoczę, one się śmieją, prawda? Gonimy się, mówiłem dzisiaj tutaj Andrzejowi, że salami czasami sfotografuje, co nie sfotografuje, tylko mnie nagra, co ja tam robię. Wiesz, Aga ja zawsze mówię, mówi, niech to nie ujrzy światła dziennego, bo ja tam się, wiesz, wyginam i lubię różne tego. Ale jest relacja, to jest relacja miłosna. Natomiast, bez względu na to, co dziecko z ojcem przeżywa, jak wielką i głęboką, intymną relację mają, to zawsze dziecko to dziecko, a ojciec to ojciec. Ojciec to nigdy nie jest koleś. Życie mogę położyć za swoje dzieci. Mogę, się, mogę być ich przyjacielem. Mogę być e, ich kumplem, tak? Ale ja wymagam od moich dzieci szacunku wobec mnie. Nie dlatego. Że On jest, w cudzysłowie, niepotrzebny, tylko, że On jest potrzebny im. Dzieci muszą mieć szacunek dla swoich rodziców, bo to jest im potrzebne, bo inaczej zginą, zginął w tym chorym świecie. Początkiem mądrości, co jest początkiem mądrości? Bojaźń Boża. I my możemy na rzęsach chodzić, przyjaciele. I my możemy być wolni, zupełnie pod każdym względem. Rozumiesz? Ale my musimy być ludźmi, którzy chodzą w bojaźni Bożej. bojaźni Boża. bojaźni Boża. I uwielbienie w ogóle zaczyna się od takiego miejsca, że Ty rozumiesz, że On jest Bogiem. Rozumiesz? To jest Twój tatuś, ale to jest tatuś Twój. I Ty przychodzisz do Niego e, i zaczyna się jakby życie uwielbienia. Od czego zaczniemy?